Odcinek 21. W każdym razie lekarz w Gibraltarze negował złamanie drugiej lewej nogi, a znów McFarlane pisze o złamaniu ręki, nie nogi. Tak więc tu i ówdzie relacja prychala, której wierzyć pragniemy, musi nas trochę mieszać, bo dalej wykłada on Thompsonowi, że przecież gdyby zawinił Churchill... To nie oszczędziłby i prychala jako świadka. Zaraz więc przypomina się nam historia z 1945 roku, kiedy prychal opuścił skazany na zagładę samolot, z którego w ostatniej chwili wyprowadzono żony czeskich pilotów. Ale o tym trochę później. Skądże wiedział, czy nie ucieknę do Moskwy, żeby tam sprzedać moją tajemnicę? I przez całą resztę życia żyć sobie niby osoba bardzo ważna, zapytuje Tompsona praktyczny prychal. Jednakże, jak wiemy, prychal wydostał się szczęśliwie nie do Moskwy, lecz do Pragi, skąd w roku 1950 uciekł samolotem na zachód i oparł się aż w Kalifornii. A dlaczego uciekł? bo w Warszawie sądzono do Boszyńskiego, między innymi oskarżonego o działalność przeciwko Sikorskiemu, więc i Prychal poczuł się zagrożony. Prychal nie dziwi się temu, że Sikorski go polubił i że to z nim pragnął wracać. Natomiast niespodziewanie stwierdza, że Liberator AL 523 nie był jego stałą maszyną i że samolot ten już miał 20 godzin pracy ponad przepisaną normę czyli zlekceważony obowiązek okresowego przeglądu jeszcze jedno usprawiedliwienie po wyjściu ze szpitala w Gibraltarze Prychal odbył krótką rekonwalescencję w Anglii, po czym zaczął latać na nowo już w pierwszej połowie września Lądował on w drodze do Kairu i Karachi na tym samym gibraltarskim lotnisku z całkiem nową załogą. Powiada, że zawsze cieszył się zupełną swobodą ruchu. Ale, co wtrącę od siebie, nie otrzymał on pewnych skierowanych do niego listów. O tym, że w szpitalu za przegródką miał świadka swoich majaczeń, Prychel nie mówi nic, natomiast wyśmiewa wersję o rzekomym przeladowaniu samolotu. Oświadcza dosłownie, "Skłamałbym, nie wspominając, że często zabierałem do Anglii pomarańcze lub papierosy czy inne rzeczy, których w Anglii brakowało. Co zresztą uprawiał każdy, przemyt drobny na potrzeby domowe jak można go nazwać, ale nigdy nie wziąłbym pod uwagę przemytu poważnego dla tej prostej przyczyny, że zbyt się troszczyłem o moje stanowisko i o moją pracę, a różne wypadki oddawania ludzi pod sąd starczały za hamulec. A dalej Prychal twierdzi, z wyjątkiem ludzkich ciał, które uniósł prąd, wszystko, co w samolocie było, wydostano na powierzchnię łącznie z wrakiem Liberatora. I czy ktokolwiek zdolał okazać większej ilości towaru przemycanego? Gdzież były skrzynki alkoholu i pół tony pomarańcz i słynne futra? A nawet jeśli te futra znajdowały się w niektórych walizkach, to dlaczego miały należeć do mnie właśnie dlatego, że tylko ja ocalałem? Ale co do futer... Prychal wyznaje, że miał w Kairze przyjaciela nazwiskiem Teddy Smocha, jednego z najbogatszych w Egipcie ludzi i zarazem szefa lotnictwa transportowego. No a ten Smocha miał znajomą lingwistkę, Żydówkę, śliczną panią Włastę Evans, zapewne pracującą w Intelligence Service. Otóż śliczna pani miała też lecieć do Londynu, ale przez Lizbonę, Smocha prosił Prychala, żeby zabrał do Liberatora trzy lub cztery należące do niej walizki, a pani Evans odbierze je na lotnisku Leinhem oraz skontaktuje się w Anglii z Prychalem. Po katastrofie Prychal otrzymał tylko jedną z tych waliz i przekazał ją pani Evans, której zresztą Ministerstwo Lotnictwa zapłaciło za doznaną stratę. Oto i źródło legendy o futrach, mówi Prychal, dodając, że walizki pani Evans były zadeklarowane oficjalnie. A co do Ervinga, z którym miał rozmowę telefoniczną, to Prychal nie może mu darować pytania, ile jeszcze pobiera od brytyjskiego rządu. Bardzo mnie osobiście zainteresowały dwa wyznania Prychala. Po pierwsze, wspomina on jakby nawiasowo, że nikt z Polaków nie odwiedził go podczas rekonwalescencji ani też później. Po drugie, na zakończenie rozmowy Prychal wręczył Thompsonowi odbitkę rozdziału książki pułkownika Vernona Hinchleya, gdzie problem katastrofy w Gibraltarze został rozwiązany jakoby ostatecznie i raz na zawsze. W obu tych sprawach mam przypadkiem coś do powiedzenia. Mimo widocznej szczerości w relacji sympatycznego pilota Zastanawiać musi nas czasem niedomówienie lub celowa wiedza To być może ostrożność, jeśli nie kłamstwo W każdym razie sam Prychal nigdy nie odwiedził pani Sikorskiej Broniąc Churchilla, a z nim pilota Prychala i generała Andersa Poniekąd więc i porucznika Lubieńskiego Thompson stał się ich gorliwym rzecznikiem. W ferworze obrony dobrej sławy Churchilla Thompson przeprowadził rozmowy z kilkoma Czechami, uczestnikami wojny. Chodziło mu o zaprzeczenie ich ustami po głosce, jakoby Benesz zwierzyć się miał Stalinowi z przekonania, że winowajcą gibraltarskiego sabotażu był Churchill. Bo Stalin jakoby powtórzył to Gilasowi, Otóż wszyscy indagowani Czesi natychmiast oświadczyli, że nigdy o czymś takim nie słyszeli. Ci sami Czesi uznali za wierutny nonsens posądzenie pilota Prychala o umyślne spowodowanie katastrofy. Między innymi generał Janoušek, dowódca lotnictwa czechosłowackiego oświadczył, Prychal nigdy by nie poszedł na taką robotę jak próba zabicia Sikorskiego, dobrze wiedząc, że na ocalenie się miałby jedną szansę na milion. Nie był po prostu takim typem człowieka. Był wielce sprawny jako pilot, ale nie miał ryzykanstwa, nie był lekkomyślny. Stanowił przeciwieństwo mężczyzny nadającego się do takiej sprawy. Wywiady z Czechami i Jugosłowianami zajęły w książce Thompsona dużo miejsca, o wiele za dużo dla obalenia niezbyt istotnej wersji. Jakie bowiem znaczenie miałaby opinia, choćby ogłoszona czy powtórzona przez mężów stanu, ale bez pokrycia w dowodach? Do komentarza zachęca rozmowa Thompsona Mundina z Tadeuszem Zarzulińskim, byłym posłem Rzeczypospolitej w Kairze, Skąd rozpoczął się fatalny lot powrotny. Spotkanie odbyło się w Genewie. Zarzuliński skwapliwie wyzyskał okazję znalezienia się w centrum uwagi. Stwierdził, że na skutek sugestii Sikorskiego on sam zwrócił się do władz brytyjskich z prośbą, aby samolot w drodze powrotnej pilotowany był właśnie przez Prychala. Jako motyw żądania Sikorskiego. Zażuliński podał, że generał widział w Prychalu doskonałego pilota, którego polubił w drodze na Środkowy Wschód. Ale przecież wiemy, że równie świetnymi pilotami byli inni – Anglicy i Polacy, a generał Sikorski znał i bardzo lubił niejednego pilota polskiego. Chodziło tu więc może o podkreślenie w ogóle polsko-czeskiej przyjaźni. A może i o taktowne wyeliminowanie pilota brytyjskiego? Rzecz jasna, gładki eksdyplomata od młodości zatroskany o względy ministra Becka teraz pośpiesznie zapewnił, że ostatecznie generałowie Sikorski i Anders wypalili ze sobą fajkę pokoju, a posądzenie brytyjskiej Secret Service o spowodowanie katastrofy trzeba uważać za nonsens. Przecież, wywodził rezolutnie dyplomata, gdyby byli zdolni do morderstw, wystarczyłaby jedna torpeda, na przykład dla zgładzenia Hitlera, który udawał się do Klajpedy, A tego jednakże nie zrobili. Ale, dodajmy od siebie, po cóż mieli to robić, skoro cieszyli się z niemieckiego Drang nach Osten... Na pytanie, czy sam Sikorski nie wyraził mu swojej obawy przed sabotażem, Zarzuliński odpowiedział przecząco. Przyznał jednak, że Zofia Leśniowska obawy takie wyrażała, nie mogąc zapomnieć katastrofy, w której zginął przedtem książę Kętu. Miała kobiece przeczucie, jeśli chcecie intuicję, że ona i jej ojciec mogą umrzeć w ten właśnie sposób zażuliński, którego spryt podziwialiśmy jeszcze w młodości, był w 1969 roku lisem już bardzo wytrawnym. Nie pisnął więc ani słowa o swoim kairskim klopocie, kiedy młodziutki oficer wtargnął do poselstwa, oddał pistolet i oświadczył, że nakazanego mu zamachu na generała Sikorskiego nie wykona. Podporucznika, jak wiemy, Odesłano wówczas do Londynu, a wkrótce potem Sikorski zginął inaczej. Zażuliński wolał wtedy nie myśleć o epizodzie, jako że nici domysłów mogłyby prowadzić i daleko, i zbyt wysoko. Irving konkluduje Chociaż nie przypuszcza się, aby Prychal uplanował wypadek, ale nie można wyłączyć możliwości uplanowania katastrofy przez kogoś innego. I nieco dalej. Jednakże nie możemy uznać, że Komisja Gibraltarska zbadała każdą możliwość w próbach ustalenia przyczyny rozbicia się Liberatora. Niezależnie od różnego rodzaju poszczególnych zaniedbań, Komisja Śledcza popełniła dwa uchybienia główne. Po pierwsze, kierowała się tendencją ogólną do ustalenia, że sabotażu nie było, a po drugie, Komisja badała tylko te okoliczności katastrofy, które były sugerowane przez pilota. W oficjalnych dochodzeniach powszechne są słabostki tego rodzaju. Jeśli według wszelkich oznak Komisja Warrena była przeniknięta chęcią ustalenia, że zabicie prezydenta Kennedy'ego nie było dzielem konspiracji, to i Komisja Gibraltarska mogła dążyć do ustalenia, że sabotażu nie było. Innymi słowy, Gdyby dopuszczono samą nawet możliwość sabotażu To śledztwo rozszerzyłoby się na poszukiwanie sprawców oraz ich wspólników Nie mówiąc już o tym, że i nad warunkami bezpieczeństwa w Gibraltarze i w Montrealu Stanąłby wielki znak zapytania A w ogóle wykrycie i ujawnienie podczas toczącej się wojny wewnętrznych spisków pożądane nie było katastrofa gibraltarska już wywołała obszerne, a nader złośliwe komentarze propagandy berlińskiej. Jeszcze jedna uwaga Erwinga podkreśla jego pogląd na gibraltarską tragedię. Skłaniając się do uznania katastrofy za skutek sabotażu, angielski autor twierdzi, że zejście Sikorskiego ze sceny musiało być załatwione jawnie na oczach świata a nie w jakichś okolicznościach tajemniczych. Rzeczywiście, jeśli to był sabotaż, to wykonany na czyjś sygnał z politycznymi skutkami rozgłosu. Natomiast Erwin nie porusza jeszcze jednej możliwości, mianowicie zastosowania silnie działającego na metal środka chemicznego, jak tamten, który omal nie spowodował śmierci de Gola. Zresztą nie wszystkie szczątki Liberatora mogły być zbadane, no i wciąż nie znamy oryginalnych protokołów Komisji Śledczej. Reprodukowane w tej książce odbitki polskich dokumentów wyjaśniają naturę wątpliwości, które pozostały po ogłoszeniu brytyjskiego komunikatu. A w dniach 20 i 21 grudnia 1967 roku w poświęconym tragedii londyńskim programie telewizyjnym na pytanie, czy Irwin podtrzymuje swój pogląd, brytyjski historyk potwierdził, że katastrofę w Gibraltarze uważa za sabotaż. Brytyjski? zapytał Thompson. Brytyjski, odrzekł Irwin. Na pytanie, czemu nie powiedział tego w swojej książce wyraźnie, Erwin odrzekł, że zawinił tu wydawca. W rezultacie tego wszystkiego pilot Edward Prychal zaskarżył o zniesławienie Rolfa Hochuta, domagając się zakazu wystawiania sztuki żołnierze i rozpowszechniania insynuacji krytyka teatralnego Kennetha Tainena tudzież programów teatralnych sztuki. David Irwin, autor książki Accident, grozi procesem wydawcy, który bez zgody autora zlagodził ostatni rozdział książki i dał jej tytuł Accident, czyli wypadek. Jednym słowem, sztuka żołnierze. Książki Accident i Assassination of Winston Churchill otrzymały reklamę niebywałą. Płynące z niej zyski pokryją i koszty sądowe, i odszkodowania. Pamiętajmy, że telewizja, teatry i wydawnictwa zachodnie kierują się jedynie rachubą na zysk. Wspomniany parokrotnie były major i adiutant gubernatora, Antoni Kowal, napisał później powieść One Such a Night, w taką noc, w której gubernator jakiejś skalnej fortecy Musi wykonać rozkaz zlikwidowania brytyjskiego ministra, który znalazł się pod wpływem nieprzyjacielskich uczonych i może zdradzić swój kraj, a także narazić na zniszczenie całą ziemię. Minister zdrajca ginie od kuli podczas pokazu ogni sztucznych. Autor wyjaśnia, że miał za model nie Sikorskiego, lecz Lorda Beaverbrooka oraz oczywiście McFarlane'a. W drugiej powieści tegoż autora, A Towers from England, osiem godzin od Anglii, bohater przeżywa ekspiację, odmawiając strzelania i w ogóle udziału w wojnie. A jednak sumienie gryzie, chciałoby się zauważyć. Żeby zamknąć kwestię z komisjami, muszę dodać jeszcze oświadczenie księdza prałata Kaczyńskiego, który w Warszawie jesienią 1946 roku, kiedy mu okazałem przygotowane do korekty szpalty gwiazdy Władysława Sikorskiego, podyktował mi następującą informację. W polskich kolach rządowych zdolano drogą upartych dociekań stwierdzić, że katastrofa nie była przypadkiem. Dokumenty poufnego śledztwa, które doprowadziło do takiego wniosku, zostały starannie zabezpieczone. W świetle ich fatalnie rysuje się rola pewnych polskich organizacji emigracyjnych. Potwierdził to również Stańczyk, także były minister w rządzie Sikorskiego. Dziś już ani Stańczyk, ani Kaczyński nie żyją. Wyparcie się alianckich celów wojny i wspólnie ułożonych warunków niemieckiej kapitulacji... Zdrada najbardziej wykrwawionych narodów Związku Radzieckiego i Narodu Polskiego, wreszcie zdrada przyjaciela, wszystko w imię ratowania wielkiego biznesu przed socjalizmem, oto co w historii obciąży pamięć o Churchillu. Proces tej zdrady narastał od początku, niejako zaprogramowany w maszyneriach Whitehallu i Westminsteru, aż znalazł prozaiczny wyraz zaraz po katastrofie w Gibraltarze. Jak to się zdarza w mieszczańskiej rodzinie, chęć zdobycia i zniszczenia pozostałych po nieboszczyku papierów opanowała wtedy Churchilla przede wszystkim. W 1944 roku Anglicy polecili skonfiskować czynione przez wiele dni moje notatki z dziennika generała Sikorskiego, archiwum w Gasku, Zamknięto przede mną, nawet służbie hotelowej w Perth nakazano wynieść z pokoju moje rzeczy po ich uprzednim zrewidowaniu. Zaś brytyjski oficer bezpieczeństwa nakazał mi natychmiastowy powrót do Londynu. A przecież byłem szefem kwatery prasowej naczelnego wodza. Co ich zaniepokoiło, nie wiem. Piszę o tym obszerniej w pamiętniku wbrew rozkazowi. A w ogóle całą sprawę Sikorskiego usiłowano skazać na zapomnienie. Jednakże, jak widzimy, bez skutku. Crazy stuff. Istne szaleństwo. Tak więc Churchillowski frazes, że Churchill i Sikorski razem zwyciężą lub zginą, można śmiało schować do teatralnej rupieciarni, albo uzupełnić nim dobre chęci, którymi jakoby wybrukowane zostało piekło. Nie oznacza to wcale, żeby Hochhut i Irwin mieli całkowitą rację, czyniąc Churchilla mordercą. Ale z drugiej strony przypisywanie mu przez Thompsona Mundina anielskiej niewinności może wywołać złą krew nie tylko pośród nielicznych świętych w niebie. Przecież ostatecznie wiemy, że aparat imperialnego bezpieczeństwa funkcjonował na długo przed Churchillem, a po jego śmierci nadal działa i to wciąż w tym samym duchu. W każdym razie jeszcze za życia Churchilla nie było rzeczą wskazaną poszukiwanie jedynego ocalałego świadka katastrofy. Dopiero w jakiś rok po niej zdolałem nareszcie zdobyć adres pilota Edwarda Prychala, z którym chciałem wyjaśnić pewne okoliczności. Rzecz dziwna, przez długi czas i Czesi, i Anglicy obiecywali dostarczenie tego adresu. I na tym się kończyło. Wtem otrzymałem wieść od koleżanki, malutkiej redaktorki nazwiskiem Szperkowa, dawnej czeskiej łączniczki z naszym sztabem. Otóż ta Szperkowa po wyzdrowieniu pilota Prychala Wyszła za niego za mąż Jak się okazało, mieszkali w małym miasteczku niedaleko Londynu Posłałem do nich liścik z zapowiedzią przyjazdu Odpowiedź nie nadeszła Wtedy wybrałem się sam, a muszę dodać, że nie byłem już w mundurze Po odnalezieniu małego narożnego domku długo dzwoniłem do furtki Oglądano mnie przez firanki, ale nikt do ogródka nie wychodził Zauważyłem, że z bocznej uliczki prowadzi ścieżka do kuchennych drzwi domku Furtka była otwarta Wszedłem do posesji i zadzwoniłem do kuchni Efekt był niespodziewany Drzwi otworzyły się nagle Wypadło z nich dwu cywilnych drabów o typowym wyglądzie detektywów lub policjantów Zabrali się do mnie jak do bandyty Wciągnęli siłą do środka Udając wylęknionego dałem się szarpać Wylegitymowałem się i tłumaczyłem, że jestem przyjacielem pani Prychal z domu szperkowej Że pisałem do niej Prawie nie słuchając dali wreszcie spokój ręką Krzyknęli go on, czyli wynoś się Wypchnęli mnie z wściekłością i zatrzasnęli drzwi kiedy już powróciłem na stację, jeden z drabów nadjechał motocyklem i czekał, aż wsiądę do pociągu, po czym odjechał z powrotem. Jak na Anglię i Anglików, incydent nie niebywały. Co o tym myśleć, nie wiem. Szperkowa bardzo mnie zawsze lubiła. Zwierzała mi się z wielkiej miłości do ministra Masaryka. Nawet napisała do mnie do Związku Radzieckiego. A teraz musiała tę przyjaźń z jakichś powodów zerwać. Prychal był pod bardzo czułą opieką. To jasne. W 1945 roku, już po wojnie, spotkałem na Oxford Street grono rozbawionych Angielek i Czeszek. Były to żony czeskich pilotów. Opowiedziały mi, że tego właśnie ranka miały odlecieć z mężami do Pragi, ale w ostatniej chwili polecono im opuścić samolot. Miały lecieć osobno, więc teraz cieszyły się z okazji spędzenia w Londynie paru beztroskich dni bez mężów. — A prychal? — zapytałem. — Wysiadł razem ze swoją żoną. Poleci później z nami — odpowiedziały niemal chórem. W cztery godziny później... Przeczytałem w Stop Press na ostatniej stronie popołudniówki Evening Standard, że w odległości 30 mil od Londynu, na wysokości bodajże 3000 stóp, eksplodował samolot, którym powracali do ojczyzny czescy piloci. Wszyscy zginęli, rzecz jasna, ale Prychal miał szczęście albo dobre wyczucie. Gibraltar jakoś nie daje ludziom spokoju i każdą nową jego wersję skwapliwie rozgłasza się także i wśród Anglików. W 1958 roku dwóch autorów, Anglik Charles Swigton i Austriak Günther Peis splodziło, opierając się na zapiskach generała austriackiego Erwina von La Housena, książkę The Spide on England Ci, którzy szpiegowali Anglię La Housen był podczas wojny zastępcą admirała Canarisa szefa niemieckiego wywiadu Otóż jeden z agentów La zdołał rzekomo nasypać cukru do zbiorników benzyny w Liberatorze co miało doprowadzić do katastrofy Tymczasem jak wiemy silniki działały sprawnie aż do chwili ich wyłączenia przez pilota tego rodzaju próba zrzucenia odpowiedzialności czy zasługi na wywiad niemiecki tylko ośmieszyła rzeczników nowej teorii. Z kolei, spróbowano odsłonić tajemnicę niemieckiego szpiegostwa w książce wydanej w 1963 roku Spy Mysterious Unveiled. Tajemnice szpiegostwa odsłonięte. Jako autor jej figuruje kolonel Vernon Hinchley, a więc jakiś pułkownik. W rozdziale Śmierć generała Sikorskiego pułkownik Hinchley opowiada nam, że 1 lipca 1943 roku do kierownika komórki wywiadu niemieckiego w Madrycie, doktora Hansa Huberleina, nadszedł z Berlina rozkaz wykonania zamachu na generała Sikorskiego, który powracając z Kairu ma zatrzymać się w Gibraltarze. Doktor Hüberlein przekazał rozkaz swemu oficerowi Weberowi, ten zaś podkomendnemu o nazwisku Brosz, który rezydował w hiszpańskim mieście La Linea położonym naprzeciw Gibraltaru, skąd setki hiszpańskich robotników co dzień przechodziło do pracy w gibraltarskich dokach marynarki brytyjskiej.